And in at number thirty five, but you can guess the next one. It's Frankie goes to Hollywood with Relax. Hey, I've just taken a look at this cover. I've just looked at the cover. I think it's obscene. This record is absolutely obscene. I'm not going to play this, you know. No, I'm sure I'm not going to play this. Thank you and goodbye. Serdecznie witamy Państwa. Już prawie przy świątecznym stole, już prawie wigilinie, już prawie. Prawie gotowi do tego, by usiąść pod choinką, by usiąść z najbliższymi przy świątecznym stole. Dzisiaj serdecznie witamy Państwa, czyli ja, Gwiazdor, bo w Poznaniu właśnie na święta przychodzi Gwiazdor. Na Mikołaja przychodzi Mikołaj, 6 grudnia, a teraz właśnie za dzień, dwa przychodzi Gwiazdor, czyli przed mikrofonem Gwiazdor Filip oraz Śnieżynka. Gosia. Śnieżynka Gosia dzisiaj w przepięknym, takim białym, długim płaszczu, z takim futrem, takim kołnierzem z futra. I z taką czapeczką, e, e, oprzytą takim futerkiem białym. Ma przy... I ma piękne takie cekiny wszędzie na twarz, poprzylepiane w kształcie gwiazdeczek. I tak i wieje od niej chłodem strasznie. Srebrna szminka, się świeci na moich ustach. Tak, srebrna szminka. A to wszystko dla Państwa, specjalnie dla naszych słuchaczy. Tak, specjalnie dla naszych słuchaczy. Dzisiaj spotykamy się gdzieś w Europie. Nie powiemy gdzie, bo to nie jest ważne. Spotykamy się w Europie. Siedzimy w fajnej knajpie już po świątecznym, przedświątecznym obiedzie, można by tak powiedzieć. Obładowani prezentami, obładowani... Filip, e, ja nie wiem, cały czas wydawał, tylko kupował prezentów w górę. Jest już samochód cały, zapany, prawda? Jeszcze tu mamy pełno. E, nie wiem, coś nakupował Filip, co tam wszystko jest? O tym, co nakupowaliśmy, o tym będzie później. Ale dzisiaj o świętach, czyli nie będzie o tym, co zazwyczaj się robi w święta, co jest modne, co się kupuje, co powinniśmy robić w te święta. Dzisiaj będzie o tym, jak to było kiedyś, drzewiej za naszych. Młodych czasów, jak to było, jak miałem lat 10, 15, nawet 20. O tym będzie dzisiaj przede wszystkim, ale będzie też... Śnieżynka przygotowała dzisiaj e, sekcję jakby prezentowo-zakupową, czyli ona miała listę z prezentami dla... Dla kogo, Śnieżynko? Miałam listę, mam listę z, ze wszystkimi najlepszymi, najlepszymi podcasterami polskimi i każdy, dla każdego wybraliśmy odpowiedni prezent, prawda? Odpowiedni według kto sobie co zasłużył na te święta. Było trochę trudno z dostaniem tych podarków, ale mi się wydaje, że każdy z Was będzie zadowolonym. Jeszcze zastanawiam się tylko, co zrobić z naszym przemianem który niestety nie mógł do nas dołączyć. Czy naprawdę zasłużył na ten prezent? Jak myślisz Filip? Myślę, że patrząc na wady i zalety, plusy i minusy, zasłużył. Po prostu damy mu tak ten prezent, wierząc w to, że się poprawi chłopak. Chociaż w tym roku był bardzo niegrzeczny. Ja pamiętam, za moich młodych czasów, jak przychodził gwiazdor, to miał i miał. Też wielki worek prezentów. Dostawałeś rózgę czy, czy prezenty? O tym, czy dostawałem rózgę czy prezenty, to już za chwilę, po pierwszej świątecznej piosence. Zapraszamy Państwa na dalszy ciąg naszego podcastu. Kiedy się modlisz, idź do swojego pokoju i módl do swojego który jest tam w miejscu. Tak powinieneś się modlić. Our Father in Heaven, Thy name be hallowed. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Mamy dobry odbiór dla Państwa, tam jakiś chór śpiewa za nami, nie wiem, co to jest. E, Filip, Ty opowiadałeś, że Ty dostawałeś zawsze rózgę, tak? Od gwiazdora. Za nami chór Filharmonii Berlińskiej, tak jest napisane. E, ładnie śpiewają, ładnie, takie wajnachtowe piosenki. Co do rózgi, Gosiu, to rózgę dostaję, dostaję dopiero od kilku lat. Wcześniej byłem bardzo grzecznym i kochanym dzieckiem. I tak pamiętam właśnie, bo u nas ogólnie święta były, wiadomo, że zazwyczaj wszędzie są rodzinne święta, ale u nas rodzina była duża. Mama ma trzy siostry, siostry mają dzieci, dzieci mają mężów i no i zazwyczaj tak 12-20 osób w, tej, w tych granicach święta zazwyczaj wyglądały. Poznań, ulica Feredry 1 przez 12a koło Okrąglaka, tam zazwyczaj u babci się spotykaliśmy co święta. To było pierwsze piętro, taka stara kamienica, bardzo duże, takie ogromne mieszkanie z takim ogromnym, ogromnym pokojem, gdzie można było tramwajem nawracać. Taki ogromnie wysoki pokój, takie stare po prostu budownictwo i taki rozkładany stół, stare takie polerowane meble. No i świąteczny stół, świąteczne prezenty, na które dzieciaki zazwyczaj czekały. A co do tej rózgi wracając, to mówię, ostatnimi czasy trochę się zrobiłem no, Naughty boy, jak mówił George. I cóż, postanawiałem poprawę. Od zeszłego roku mój wyjazd do Irlandii był takim e, odkupieniem jakby, bo byłem bardzo niegrzeczny w Polsce, ale powiedziałem, wyjeżdżam do Irlandii, wyjeżdżam z Polski i od tego czasu chcę być miły, grzeczny, sympatyczny i dobrze ułożony. No i przynosi to wszystko efekty, przynosi. Gosiu, jak myślisz, czy... Czy Jeśli sobie ktoś coś postanowi na święta i na Nowy Rok, to potem są jakieś efekty, że w przyszłym roku na przykład postanawiam być lepszym. Czy takie świąteczne postanowienia mają rację bytu? Jak to u Ciebie bywa? Absolutnie nie. Absolutnie w to nie wierzę, bo takie postanowienie należy w odpowiedniej chwili. Ustawić, postanowić sobie, że będę lepszym, a nie akurat w czasie święta absolutnie z tego nic nie wychodzi. Nie wierzę w takie coś, w jakieś postanowienia przedświąteczne, że będziesz albo w Nowym Roku czy coś takiego, nie, raczej nie. Ale jak Filip ostatnio przed chwilą opowiadał o swoich świętach, to moje święta wyglądały bardzo, bardzo podobnie, bo moja mama ma dwie siostry i święta też mieliśmy zawsze, spędzaliśmy u mojej babci w starej willi po niemieckiej. Też z dużym pokojem, stary stół. Mój dziadek zawsze pod obróz e, kładł siano. I, e, pa... Siano? P Nie, siano i trzeba było potem e, tak je, jeden. Czy to słoma? Była słoma może. Trzeba było tą słomkę tak wyciągnąć. I kto miał dłuższą, tym będzie miał lepsze życie. Czy coś takiego, taka tradycja była Miałeś jakaś? Ja miałam gdzieś tak z trzy metry słomy <głosy> um. No i było nas też bardzo dużo, dzieci, choinka, zapach, wspaniała kuchnia mojej babci, Ani. To był czas, najszczęśliwszy mój czas w życiu właściwie, jak sobie myślę. Już tych świąt teraz nigdy tak nie odczuwam, jak u mojej babci wtedy. to było lat temu? Bardzo, bardzo dawno temu, ale i zawsze śnieg, polska zima prawdziwa i do stołu zasiadaliśmy dopiero, jak było widać, pierwszą gwiazdkę. I byliśmy razem, było nas dużo. Było wspaniale. U nas też było dużo dzieciaków zawsze. I było fajnie. Pamiętam, że te święta zawsze się kręciły wokół dzieciaków, że dorośli jakoś tak. Może nie do końca te święta przeżywali tak. Takie Może nie rajze fiber, bo to. bo to takie były ten fiber, jak to się mówi. I ten. I.. i... Zawsze wszystko się kręciło wokół prezentów, kiedy przyjdzie gwiazdor, komu da rózgę po Dupsku i ile będzie miał prezentów w worku. I, i było świetnie, pamiętam. No zazwyczaj święta są fajne, ale, ale to tak właśnie pamiętam z moich, z moich dziecięcych lat, że z tego powodu, że było nas dużo dzieciaków w rodzinie, to zawsze był fajny klimat, śpiewanie kolęd, robienie zdjęć, jeszcze niecyfrowych, wtedy w ogóle nikt nie wiedział o jakichś tam aparatach do których nie trzeba mieć filmów. Po prostu fajnie, piernik, makowiec, nie zawsze te 12 dań, ale było fajnie. Gosiu, posłuchajmy może Filharmonii Berlińskiej i wrócimy zaraz po przerwie z jakimiś może kulinarnymi naszymi wspomnieniami. Co ty myślisz o tym? Dobrze, to posłuchajcie teraz Berlińskiej Filharmonii. To jest Filharmonia? Tak. Jakiś świąteczny, świąteczny, nastrojowy utwór. To radio, przepraszam, to podcast, nie tylko dla orłów, z zielonej Irlandii. Filip, chciałam się teraz Ciebie zapytać. Filip? Jestem, jestem. Gdzie jesteś? Rozmarzony, Myślami gdzie indziej cały czas, w Irlandii. Um, Filip, powiedz mi, a jak u Ciebie? Jak Ty odczuwasz od prawie trzech lat święta w Irlandii? Pierwsze święta, tak. Jak przyjechaliśmy w, mar w marcu w, w, w, we wrześniu, no to prawie zaraz od razu się zaczął sezon świąteczny, bo w Irlandii zaraz po Halloween na drugi dzień już się zaczynają święta sierpniowo już można w penysie kupić gwiazdorki. Ale pierwsze święta były fajne, takie jeszcze nie byliśmy tak troszeczkę z życi i z otoczeniem, jeszcze się trzymaliśmy wszyscy razem. I pamiętam, że było ok, ja byłem szefem kuchni. Byłem szefem kuchni, jak zazwyczaj staram się dobrze gotować i pamiętam, że był straszny problem z tym, żeby dostać jakąkolwiek rybę, bo w Irlandii nie jedzą ryb na święta, kupiliśmy jakiegoś hadoka takiego mrożonego i koniec końców kupiliśmy, kupiłem wielkiego wielkiego indyka, którego jedliśmy chyba z tydzień, bo tyle tego mięcha było na nasze 5 czy 6 osób. Indyk, czy to jest indyk irlandzki? To są indyki, które w Irlandii hodują, czy gdzieś też importowany wiesz co, nie wiem, nie pamiętam nie miał metki, odpakowałem go z celofanu i wsadziłem go prosto do pieca, piekcie się chyba z 7 godzin podlewałem go dobrze wodą żeby był chrupki na, nafaszerowałem go różnym... Nie musiałeś go e, pierw, e, wypatraszać, tak w środku, te wszystkie wnętrzności? Nie, on już był taki golutki w środku i a, nie miał tam... serca nie miał. A czy był prawdziwy, może to jakiś... Może to on typu... Nie wiadomo, proszę Państwa, nie wiadomo. W każdym razie pamiętam, pierwsze święta w Irlandii były takie troszeczkę sztuczno-sztywne, ale pod względem kulinarnym, ale, ale, bo jeszcze wtedy nie było żadnych polskich sklepów, tak w zasadzie rzecz biorąc. Ciężko było dostać, były jeden, może dwa, ale ciężko było dostać takie typowo polskie potrawy. Drugie święta moje w Irlandii spędziłem w Portugalii, a trzecie moje święta, które będę prawdopodobnie, na których, na których będę za dwa dni, będę na północy, w Donegalu, moich znajomych, i tam wśród Polaków, wśród Poznaniaków przede wszystkim, bo będzie mocna ekipa z Poznania, więc na pewno będzie dużo pyr. Na pewno będzie... święta, na Wigilię py pyry się je? Na Wigilię? W Poznaniu się je ciągle pyry. Ale na Wigilię nie. Tak, tak, zamiast karpia, bo u nas nie lubimy karpia. A co robić? Właśnie jak wygląda poznańska e, e, Wigilia? Pyry z dzikiem, szneka z glancem tutaj, nie wierzę Ci, Filip, e, Tak, i w tytce potem są prezenty dla wszystkich. A, z, a zupy za, żadnej? Nie ma zupy? Danie? Pierwsze danie, drugie... Nie, nie, nie, nie. nie nie My oszczędzamy z tego, co ostatnio słyszałem. Poznaniacy to są tacy wygnani za... za... wygnani ze Szkocji za e, rozpustę i za rozrzucanie pieniędzy Szkoci. To są poznaniacy tacy. Wydaleni... Wy... No, tacy wydaleni za rozrzutność szkoci, poznaniacy. Zatem tak to u nas... A jak wygląda. jak słodkości wyglądają u was? Kutie? Nie, kucie, nie, bo to jest... Nie, u nas słodkości przede wszystkim chłopacy smakują usta kobiet. Z tego co wiem, są najsłodsze. Potem są usta teściowych, to są słodkie, ale niechętnie konsumowane. I na końcu czasem z teście można misia. Misia? I... misia. Jakiego misia? No tak, ten. Wiem, już się, już, kapuję, jestem, już się Tak, tak. Gosia tutaj w taki fajny siedzi tutaj. To Nie mąż Gosi, bo mąż siedzi w domu, nagrywa dla nas kolendę. E, no, tak, taki przyjemny. Do, nie będę tego kontynuował. Troszeczkę nam, troszeczkę nam temat e, ale, szedł na, na, ale na meandry. Ja bo... Chciałam do świąt jeszcze raz nawiązać. A więc, e, święta dla mnie stały się znowu atrakcyjne, i znowu lubię święta od kiedy, od kiedy mam dzieci. A więc, A więc? No w tych dzieciach od razu to uczucie się znowu zrodziło i um, z prezentami, z tymi śmiechem dziecięcym wokół choinki e, to się przenosi jakoś na dorosłych i jakoś tak święta bez dzieci są dosyć smutne, może, nie wiem. Właśnie, niektórzy mówią, że jestem wciąż dużym dzieckiem, niektórzy wciąż mówią, że mam głupie rzeczy w głowie, niektórzy wciąż mówią, że bym dorósł, ale chyba już na tyle dorosłem, że... Chcemy mieć też własne dzieci, o tym może kiedy indziej, proszę Państwa, o tym może kiedy indziej. i przyjedziesz, przyjedziesz na zakupy kupować Baby, e, e, ubranka dla Baby. Tak, tu jest bardzo mhm. ładnie, jesteśmy bardzo ładnie tutaj wszędzie wkoło. Właśnie, a propos kupowania. ty już oglądał właśnie taką kolejkę, prawda? To była kolejka Playmobil? Tak, bardzo fajna była. go odciągnąć. No tak, jak będę miał syna, to kupię mu kolejkę, ale zabronię mu się nią bawić. Wszystko będzie Myślisz, dla mnie. będziesz miał syna? Nie, myślę, że to będziesz miał córkę. Tak, ja będę miał córkę i, I syna. Tak Uważam, biedna, biedna już. Tak. Syn, syn na chrzcinach będzie miał do wyboru, bo zawsze wybiera po tym, jak to jest. Wódka, pieniądze i coś chyba, nie? Jak to jest? A, nie, nie wiem, nie wiem. ja, ja wszystkie dziedziny, takie z tymi tradycjami tutaj się nie znam za bardzo. Mój będzie miał do wyboru: mikrofon, słuchawki albo iPoda. iPoda, tak, na pewno. Okej. Okay. Zapraszam na następny świąteczny utwór e, dla mnie. Coś, coś... Znajdziesz coś dla mnie, Filip? Tak, dla ciebie znajdę cokolwiek chcesz. Tylko Tuchochlander. Słuchajcie podcastu, nie tylko na Orłów. Ja chciałem powiedzieć, z racji tego, że znajomy, znajdujemy się gdzieś w Europie, a dokładnie w Niemczech, chociaż ta Europa jest zjednoczona, ja pamiętam takie moje właśnie pierwsze wspomnienia ze świąt, bo takich może prawdziwych europejskich świąt, bo moja mama miała zakład krawiecki w latach 80 i bardzo często w zasadzie co tydzień jeździła do Berlina po materiały. Ja z tą mamą jeździłem też prawie co tydzień, co dwa tygodnie. I pamiętam właśnie takie moje pierwsze święta w Berlinie. Kolorowe miasto, pełno lampek, sklepy na Kudamie, KDW, Ce A mnóstwo kolorowych rzeczy, mnóstwo kolorowych światełek, mnóstwo kolorowych ludzi. Nie było wtedy tak szaro jak u nas I, i właśnie chyba takie pierwsze świadome jakieś święta, takie pod względem komercyjnym, właśnie pamiętam właśnie z Niemiec, kiedy mama szła na zakupy, żeby kupić materiały, znaczy miała takie tam hurtownie i jeździła, jeździła w wiadome miejsca, a mi dawała 20 marek, a wtedy miałem może 10, 12, 13 lat. Dawała mi 20 marek i mówiła, że tu i tu mam być o tej i o tej. I ja sobie świetnie radziłem. Pamiętam jako dziecko, jako dziecko byłem dość samodzielny. Z racji tego, że rodzice się rozwiedli dość wcześnie i musiałem się mocną siostrą opiekować, takie tam, ale myślę, że sobie radziłem dość dobrze. I właśnie mama mi dawała na przykład 20 marek i, i chodziłem po sklepach, patrzyłem na te wszystkie kolorowe rzeczy, na te kolorowe reklamy na tych ludzi, na te gwiazdory, Mikołajów, na to wszystko i pamiętam, że, że to było takie jakby pierwsze niezatarte już wspomnienie z moich takich niepolskich świąt, czyli, czyli czyli właśnie takie niemieckie, berlińskie, nawet bym powiedział, berlińskie wspomnienia takich prawdziwych, kolorowych, spontanicznych świąt. Bo większość tych świąt u nas w Polsce w Poznaniu jak. Mieszkałem to zawsze, to było mi się wydaje Te troszeczkę takie wymuszone Te, świe te świeczki gdzieś w mieście yy, Światełka po mieście porozwieszane Wesołych Świąt Wiadomo, że wtedy że wtedy nie było jeszcze tak kolorowo Tak fajnie, tak można by powiedzieć rodzinnie Na zewnątrz, na ulicach Gosiu, a Twoje jakieś takie monologami dzisiaj Troszeczkę Państwa zasypujemy A czy Ty pamiętasz jakieś takie pierwsze właśnie niemieckie doznania, takie, że mówiłaś, że w Polsce fajnie, a w Niemczech lepiej? Czy, czy jednak myślałaś, że w Polsce to jednak zawsze w Polsce święta? Czy w Polsce święta? Um, trudno mi teraz powiedzieć, bo za bardzo um, często tutaj już byłam na święta, od kiedy mam dzieci w Niemczech, ale um, wydaje mi się jednak, że w Polsce święta są... Bardziej nastrojowe, Może, ja nie wiem, jak dzisiaj wyglądają święta w Polsce, czy też są takie kolorowe i konsumpcja i prezenty, aż choinka się, nie wiem, wszystko i... Tak, na pewno, masz rację, znaczy, ja mówiłem tylko o aspekcie wizualnym, że te święta były takie bardziej na ulicach w mieście kolorowym, nie ja mówię o aspekcie takim, wiesz, wewnętrznym, co każdy myślał, mówiłem o, o niemieckich właśnie świątach na zewnątrz, czyli sklepy, ulice, to wszystko... A u nas ocet. Aha, wtedy jak mówisz, no nie wiem, ale jeżeli dzisiaj, e, e, z dzisiejszej perspektywy to widzę, to przynajmniej nie było to w Polsce takie kiczowate, prawda? Nie było e, w Polsce takie... E, tutaj jest aż za dużo, tu było aż za dużo wszystkiego zawsze, tych kolorów, aż, aż przesycenie zupełne. Moim zdaniem lepiej wygląda, na, wyglądają naturalne święta, takie, takie są teraz właściwie chyba najmodniejsze gdzieś na jakimś, e, e, nie wiem... Hmm w całkiem w prostych warunkach I, i nie musi być jakiegoś wystroju, światełek kolorowego, czegoś najważniejszy jest klimat przy tych świętach, ludzie i. Tak, ludzie, Mnie święta mówią szczerze ogólnie przygnębiają. Nie lubię świąt. Nie lubię świąt z tego powodu, że to jest tylko show. Kup więcej, sprzedaj więcej, e, obdarił kogoś prezentem i powiedz mu przepraszam, po czym po Nowym Roku wszystko wraca do utartych szlaków, do tego samego, że że dla mnie święta już są sztuczne. Każdy święta ma, może to zabrzmi patetycznie, ale każdy ma święta w swoim sercu takie jak chce najbardziej i nie trzeba się tym afiszować, że ja będę miał na przykład w, tym, w swoim domu malutką choineczkę i cztery lampki, zamiast wielkiej hojny i, i przepychu. Dla mnie święta są moje, ewentualnie czy ogródka, albo czy oświetlenie ogródka albo domu. To jest fajne, ale ja nie lubię się afiszować zbytnio ani uczuciami, ani odczuciami. Święta są dla mnie i dla moich najbliższych i po akurat w ten wieczór, akurat w ten wieczór wigilijny mieć dobry humor to jest jakby na przycisk e, na przycisk być bardzo miłym, wspaniałym, bo inaczej nie wypada w ten dzień wigilijny i mi się wydaje, że to jest tak duże napięcie e, u wielu rodzin że po świętach chyba, nie wiem może są często rozwody lub coś takiego nie wiem, albo kłótnie jakieś dobrze, Dobrze. co nam zostało jeszcze Gosiu dzisiaj? Jeszcze została nam które planujemy. Mamy pecha, jak nie jesteśmy w nastroju akurat w tym czasie, kiedy się spotykamy. Tak, a nie ma czasu, żeby przełożyć nastrój, bo czasu mało. Kocha, śmiej się. Kocha, śmiej się. Nie y jacy mi się. Nie mi się. Proszę Państwa, zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Ostatnią jest niespodzianka, ale przedostatnią jest worek z prezentami dla wszystkich podcasterów. Niestety prezenty zostały w samochodzie i będziemy nagrywać... No, mamy dla Łukasza prezent? zapomnieliśmy kupić. Mamy, mamy, mamy. Jest w bagażniku. Jest? Tak. Wrócimy do tego, będziemy nagrywać z samochodu, Ale... albo nawet może zrobimy sobie wieczorem herbatę w domu i, i, i może wtedy byśmy nie ma. Nie, nie wiem, jak długo będziemy. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno zaraz po następnej piosence wrócimy do Państwa z listą prezentów dla wszystkich naszych podcasterów. Dla wszystkich mamy prezenty? Tak, dla wszystkich mamy prezenty. Borys? Borys, tak. Borys. A Jacek Artymiak też mi się Jacek, wyglądało. tak. Jacek ma taką wielką brodę, bo on już jest dziadkiem. wiem jak Jacek wygląda, nawet nie wiem jak on wygląda. Jacek... Jacek jest przystojnym, miłym brunetem, niebieskim kolorze oczu, naprawdę jako... go. jakiego aktora jest podobny? Może Kenu Reeves? Kenu Reeves? Zapraszamy Państwa, zapraszamy Państwa za chwilę. No to jest wino, to jest grog ciepły. Pi, nie marudź. Jedziemy do domu. Jedziemy do domu i zapraszamy, ja będę prowadził. Zapraszamy Was wszystkich, chłopaki i dziewczyny. I dziewczyny. Pod po odbiór prezentów za chwilę. Zapraszamy. Zapraszamy. Na porcję muzyki. Shade of pink and the rest of you in powder blue. Who knows what will be? But I make you this guarantee, see. goodbye, when it comes to December, it's obvious why. time to look around at all the beautiful houses Something in the way the blue lights on the black night can make you feel more Everybody it seems to me just wants to be just like For always It's all that we gave And we someday Take that away I'll be alright If it was just till St. Patrick's Day Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu nie tylko dla Orłów. Podcast, podcinek. Niezależny głos w internecie. Podcinek.com. Zapraszamy. Prezenty pakuję. Przepraszam, jemy piernika przed Jakie mamy do Oj, mamy trochę, mamy trochę. Mamy listę. Już wykorzystałam, Kogo tam otwaczyłaś? Komu co kupiliśmy? Dla przemiana coś kupiliśmy! Też bym to chciała mieć. Dobra, jedziemy z prezentami. Przemian dostaje powerbooka. Nie z tego roku, z zeszłego, bo była obniżka, bonifikata. Sprzedawali model 2005. Dobrze, przeceniony był. Dobrze, że był przeceniony, inaczej stać nas nie było. Czyli Przemek dostaje, ale dostał białego, dostał białego, czarnych nie już nie było. Czarnych, nie mieli już czarnych. Niestety Przemek. No, dobrze. E, co tam następny jest? Kto już? jest na... Czekaj, odłożę tam z tyłu. A gdzie są? Kartki czy coś? Dobra. Kartki piszemy Przemion. Przemion. przemion. przemion. Prze... Nie. Przez RZ? Przez RZ. Nie. Nie? Dobra. Jest. Przez Syzy? Mhm. Dobra. Co mieliśmy? Nie, no nie, no mieliśmy po, po, po, nie, mieliśmy Gubiego teraz, bo po, po PSG, nie? Dla Gubiego mamy zestaw do kitowania okien, taki różowy, różowy taki kit pachnący, no tak, tak. tak, kit pszczeli pachnący, bez kitu jest świetny, to dla Gubiego. To tak, a to ja no? Wiesz co, ja, ja mamy tą oryginalną puszkę, w której to było sprzedawane, przejadę ją ładnie olejną, na czerwono i, i ten, no. Dobra. Napiszę Gubi, Gubi normalnie? Tak, no, Gubi, Gubi. No, Gubi z tego. Niektórzy mówili, że on jest z Ukrainy, ale to nieprawda. Też tak myślałem, nie? No ale mówi po Polsku ładnie. Już od 25 odcinków. 6-7. Mm, dobrze. E, teraz mamy Zadarka ludzkiego z, z... Z, z Australii, z Kanady. Z, z Kanady. No. Tak, i. A, a, a... Poczekaj, przyniosę. No bo nie dało się tego zgiąć. Normalnie to jest zgięte, a teraz co? No to folię taką aluminiumową, z, z, z bąbelkami. Dobra. Dobra. Ale dobrze, że to prześlemy można Ale, czekaj, bo a spróbujemy to zgiąć, co? Bo to ostatnio zginaliśmy i się nie dało zgiąć, nie? No to. To wyślemy mu taki prosty, nie? A myślisz, że takie proste bumerangi wracają? że chce, to wróci, nie? No, jak chce, to wróci. Mówił, że chce wrócić i dzieci po niemiecku uczyć. Tak, właśnie, Dobrze. to mówił, że wróci do starej Europy. Dobrze. Dobra, dla Darka z Australii. Mamy dwumetrowy, dwumetrowy prezent. prosty, prosty prezent. Prosty prezent. Tak, dla Krzysia to ja specjalnie ja kupowałem, bo przywiozłem z Dublina, bo tam jest więcej sklepów więcej, więcej polskich. Mamy koncentrat buraków, bo słyszałem, że... Koncentrat barszczu, ale bez uszek, bo słyszałem, że jego żona ma problemy z, z, tą, z tą właśnie potrawą na święta. Taki mamy zapas 46 słoików... 48, przepraszam, 6 było, ale... 48 było, 6 teraz jest, bo Gosia 2 sobie wzięła na święta. Więc, no muszę, przynajmniej. No, dobrze. Dobra. Ale to trzeba, żeby to się nie wylało, nie? Dobrze. No to zlejemy do takiego jednego zbiornika, zbiornika zbiorczego i ten... Może w takim plastikowym kamistrze. No, taki widziałem. Weźmy od Krastena, z Audi, od paliwa. Okej. Okay. Dobra. On jest czysty Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Następny mój ulubiony podcast Łukasz. Witkowski? Witkowski. Aha, dobrze. On znaczy, roz... ja, ja jestem poza... Ja wybierałam no. dla Ciebie frezy Dobrze, ja się zamykam teraz. Sam nawet nie wiem, co kupiła. Nie, nie wiem nawet. E, a więc biżamę czarną z jedwabiu z napisem. Bardzo seksy, nie ta piżana. Jest też zobaczyć pakują. zobacz co jest. Nie, nie chcę. Nie chcę co no, ty tak już dostaniesz. A co mamisz? Co tam jest wyhaftowany? No bo ja zamówiłem ten. Czy to ty zamówiłeś? Tak, ten haft. Trochę, trochę na tym jedwabiu się pomarszczyło, ale ten. Jestem nie... nieudacznikiem. No. No, no bo to tak, robi coś sexy. A to pan prezydent tak mówił o nas wszystkich. I chciałbym, żeby to wiesz. Łukasz, ale mamy ten napis. Sexy piżama z napisem haftowanym jestem młody. Ale Łukasz, e, spójrz, że ten napis na dole na nogawce od spodni jest Jestem, a na, a na, na, na, na górze nie. od piżamy jest nieudacznie, bo to jest tak w pionie napisane. Bo Łukasz ma 2,13 m. Wiadomo, że dobry kontek. Ale myślę, że to będzie pasowało ja nawet nie wiem, jaki ma rozmiar Łukasz. Mi, mi się udaje wysoki. Łukasz potężny. ma no, nogę ma dziewiątkę. dobrze zbudował taki taki, taki, męski, męski, taki męski taki męski podcaster. taki taki pierwszy podcaster bez karku z tego co widziałem na zdjęciach na fliksie to on nie ma karku nie ma karku no nie ma on coś ma na karku no dobrze to no dobrze to pisałem, kupiłaś ja ci zrobiłem prezent z tą kalkomanią Martin mamy dla mamy Lajkonika z Dublina no fajne. Tak. Zestaw cygar hawana Tak, z zakładów cy cy cyga cygara. Cygara. Tak, zestaw cygar, bo z fajkami miał problemy. Zestaw A cygar Havana. No właśnie, takie... zestaw, zestaw cygar z zakładów tytoniowych w Toruniu. Szkatułka gdzieś można tak. coś trzymać. Będzie mógł sobie podcasty w tym trzymać. Dobrze. Dla Arka co mamy? Dla Arka mamy grzew z kości O, przyda mu się, ostatnio grzywkę zapuścił. no aż mm -hmm. szkole, bo... Karsten używał go wcześniej, ale ja, no, cicho nie mów. Darek Krisman. W, zesz w zeszłym roku Darek dostał 365 potraw z łososia, taką książkę, ale w tym roku jest nowa edycja, 366 potraw z łososia, bo teraz jest rok przestępczy następny. Ciekawa i... jest to, kiedy będę miał okazję spróbować, spróbować tego łososia, co Darek robi. A podobno już ten łos łosoś nie ma żadnej potrawy w tej książce z sosem tyriaki. Żadnej. Sprawdzałem tą książkę. Super, cieszę. Wciąż to już jest zapakowane, bo udało tak, tak, sobie tak, zapakować tak. to przynajmniej mamy z głowy. Mm. Martin Lechowicz mówi, Herbus Swoboda, szlachcic polski z Bożej Łaski, z podcastu Masa Krytyczna. Słuchacie właśnie prześwietnego podcastu nie tylko dla orów. Naprawdę, rewelacja, rewelacja. Słuchajcie dalej, nie przerywajcie, to coś, co jest. To jest no, brak mi słów. Dziękuję. Borys. Borys. Dla Borysa mamy herbatę piernikową. Żeby mu cieplej było i żeby głos miał dalej taki fajny. Tak dla Borysa tylko herbata, ale to od nas aż herbata. Piernikowa. Piernikowa, tak pięknie pachnie. Jacek Artymiak, nasz dadek, dziadek. Dostanie długą, siwo-srebrną brodę. Tak, taką jak... Taką, jak... Ale taką naprawdę długą, śliczną brodę. Dobrze, dobrze. I, I dlaczego on tą brodę dostaje? Czemu mu kupiłaś? Bo to był na Twojej liście. Czego? Nie wiem, mi się wydaje, jakiś taki najbardziej, e, po, nie, nie poważny, może nie, no ale jest ojcem polskiego no. podcastu, prawda? No. A ojciec polski a podcastu po... musi mieć dla mnie jakąś broń. Aha, poważny musi być. Poważny musi być mhm. i tak dalej. Dobrze. Dobrze, już za, e, zapakowałam. Tam... Podcast Gdański, to ja mam dla chłopaków i dziewczyn z podcastu Gdańskiego. I tak, i dla nich mamy zestaw taki zbiorczy paprykarzu szczecińskiego, który dostaliśmy na Wielkanoc od podcastu Trącić Myszką. I po prostu przekazujemy ten prezent dalej dla podcastu Gdańskiego poprzez nas. Czyli wraca z powrotem na wybrzeże. Tak, dokładnie wraca z powrotem na wybrzeże. Mam nadzieję, że będą. I dołączamy do tego też zestaw y, gum miętowych. Tak, świątecznych takich. Bo to wiadomo, papryka z czasem rybą, może... Z cynamonem. Z cynamonem, tak. tak. Papryka Dobrze. z cynamonem. Tak. I mm, odłączyli nam to. Też, to tak. Dostaje tak. to specjalnie to to jest... ode mnie. No to jest taki wielki... Czekaj, ja to przyciągnę, poczekaj. Pójdę po to... wyślę no, na helem, ja mam jakiś... ten. To jest e, agregat prądotwórczy mobilnie wyciszony, mobilny wyciszony APT6600E z mocą maksymalną 6100 e, W i z mocą znamionową 5700 W z napięciem 400 na 230 V, 50 Hz. Mam nadzieję, że ich to zadowoli. 130 kg waży? No, 130 kilo masa, wymiary, prąd znamionowy... Dadzą radę. I myślę, że ich to ucieszy na święta. To będzie taki bardzo, bardzo heavy metal prezent na święta. Ojebajna! O kolorze turkusowym. Tak, mamy tylko kolor turkusowy z firmy Iceman. Iceman albo Iceman. Iceman, to jest po niemiecka firma właśnie, bo tu koło Ciebie sąsiad pracuje i, i załatwił no załatwił. I no chciałem się zapytać, co masz dla miłych chłopaków z podcastu ja, nie tylko dla orłów? Co masz dla chłopaków nie tylko dla orłów? Chłopaków? No to jest, jest taki jedyny. jeden fajny, no. Coś masz dla nich? To nie powiem, to jest niespodzianka. To jest niespodzianka, czyli... Pojebaję To tyle i zapraszamy na naszą kolędę. Aha. Zapraszamy na kolędę, a teraz muszę te wszystkie prezenty gdzieś... Zanieśmy je do garażu. Zanieś do garażu, dobrze garaż ja. Dobrze, zapraszamy na kolędę i... Przepraszamy już w tym świątecznym klimacie. Tak, wesoły świąt chłopaki, podkaściaki i dziewczyny. Wesołych świąt. Wesołych Słowa. świąt. na Cześć, mówił Kasz z podcastu Polski Detroit, jest dzisiaj ze mną Marzena, witam wszystkich. Cześć Marzenko, co słychać? Wszystko dobrze, dziękuję. E, no i do święta, czy chciałabyś komuś złożyć jakieś życzenia? Tak, radosnych świąt Bożego Narodzenia, pięknej, zielonej, żywej choinki, wspaniałych prezentów, cudnej rodzinnej atmosfery i kupy śniegu za oknem. Piękne życzenie, to dla mnie? Dla Ciebie również. A ja oczywiście dołączam się do tych życzeń dla wszystkich słuchaczy podcastów, dla wszystkich prowadzących podcasty. Wesołych Świąt! Cześć, tu Darek Rudzki z podcastu Kangury z odległego miasta Perth w zachodniej Australii. Chciałbym bardzo Wam złożyć życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że te święta będą dla Was radosne, pełne najlepszych wrażeń i że będziecie je obchodzić w kręgu swoich najbliższych w zdrowiu i nadziei na lepsze jutro. Pozdrawiam serdecznie Was wszystkich i wszystkich ludzi dobrej woli. Merry Christmas! Serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, miłej Wigilii spędzonej w gronie rodzinnym oraz szczęśliwego Nowego Roku, który przyniesie zapewne wiele, wiele przyjemnych chwil. Życzę Wam wszystkim, którzy słuchają podcastu Nie Tylko Dla Orłów, pozytywne zacisze, Borys Kozielski. Pozdrawiam serdecznie. Witamy. Z tej strony George Matlock z redakcji Radio Orła w Londynie. Chcieliśmy po pierwsze pozdrowić... Filipa Dawidzińskiego za świetny, nie tylko dla Orłów, podcasty z, z Dublina, co prawda przygotowuje zawsze ze wielkim sercem i też zawsze, albo prawie zawsze dla nas tu w Radio Orła. Jest nam przyjemnie, że od samego początku Radio Orła w maju 2006 roku współpracujemy z, z Filipem i także już się widać jakie są efekty tego. Jesteśmy bardzo zadowoleni też, że on Ciągle wyszukuje jakiś nowy sposób, żeby wam zapalić, wam zainteresować, wam też dać okazję pośmiać, bo taka jest prawda. Życzymy jemu wielkie sukcesy tak samo w następnym roku z tym wszystkim, a przy okazji chciałbym pozdrowić Filipa i jego słuchaczy z okazji wesołych świąt życzyć i także najlepszego, super nowego roku 2007. George Matlock, Radio Orła, Londyn. Bożego Narodzenia, Mikołaja z opasłem worem prezentów. A w Nowym Roku pojechanych podcastów i wielu, wielu ciekawych pomysłów. Życzą chłopaki z łódzkiej akcji podcastingowej. www.podcasting.com.pl I przyszedł czas zimowy, świąt wyczekanych już nadeszła pora. I jest już choinka pachnąca, dość spora, a niebo ubrane w kolor księżycowy. Gdy szron rysunki na oknach maluje, za oknem już gwiazda rozbłysła, do stołu siadania pora już przyszła i w potraw gwarze pachnący karp króluje. Za tobą rok cały, przed tobą cisza. Świat taki wielki, a ty taki mały, to jest kolenda dla ciebie o samotności i radości abyś poczuł się jak w niebie i byś czapkę wcisnął mocnie na uszy i byś wiedział, że spojrzeć w niebo warto, szalem się otulić, zacząć rok nową kartą, zrozumieć, że i cisza może cię poruszyć. Nobody else here, baby No one here to blame No one to point the fingers It's just you and me and the rain. It's the black Leading the blood It's the stir Stuff a country songs if God will send his angels and if God will send a sign.